Cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, a Wy oglądacie mój kanał, w którym staram się opowiadać, w jaki sposób waży piwo w swoim browarze domowym, w warunkach domowych. Dziś mam do nagrania w zasadzie dwa filmy, dlatego, że wszystko to dzielę na, na etapy. Każdy film to jakiś etap. Dzisiaj jest etap butelkowania i etap fermentacji. I żeby mi się to wszystko nie pomerdało, to nie wiem jak to będzie. Za mną w tle widzicie mój garaż, to coś miejsce, w którym to wszystko się odbywa i w tej chwili jak widać on uległ sporej entropii. No jak wiadomo, entropia i chaos to są rzeczy, które się dzieją samoistnie, a porządek i ład wymaga sporo pracy. Jak ważę, to staram się mieć tutaj ład i porządek, a teraz jak widać jest sporo chaosu. No dobrze, ale nie o tym, żeby, żeby mi się to też wszystko nie pomyliło chronologicznie, bo najpierw fermentacja, potem butelkowanie, a, ja a to wszystko dzisiaj będzie się przeplatać, albo musi być w dwóch filmach spójne. Dobra, za dużo tych technikaliów jak zwykle, zatem dziś zapraszam w tej chwili na, na butelkowanie. Jest godzina 14.15, niech będzie, 3 sierpnia. Zapraszam. No to od czego się zaczyna? No wiadomo, od mycia, od dezynfekcji. Tutaj za mną w tym fermentorze którego będę używał do przelewania w butelki. Moczą się w tej chwili wszystkie, mam nadzieję, że wszystkie, że o niczym nie zapomniałem. Wszystkie potrzebne, potrzebne mi podczas tego, podczas butelkowania sprzęty. Więc co ja tu mam? Taki wężyk grubszy z igielitu, który będę potrzebował do przelania z sfermentowanej już brzeczki do, właściwie już piwa, sfermentowanego piwa do, do tego do tego wiaderka rurkę z silikonu, którą będę nalewał do butelek. Ważna rzecz to jest sama rurka, tam jeszcze się inne części tej rurki to jest taki zaworek grawitacyjny. Strzykawka duża do pobrania gęstwy drożdżowej, bo chcę ją pobrać. Co tu mam jeszcze? Lejek na ostatnie. No, i tyle. No i oczywiście butelki. Butelki butelki zaraz będę mył. Taką mam tutaj fajną. Polecam to. Jest świetna rzecz. I jak tego nie masz podczas, podczas butelkowania, podczas mycia, butelek, to musisz każdą butelkę trząchać. A tymczasem ja to robię w ten sposób. No właśnie. No właśnie. I teraz biorę taką butelkę i na suszarkę. No. no dobra, to umyję, nie będę Wam pokazywał jak myję 40 czy tam 50 butelek, po prostu do zobaczenia za chwilę. Dobrze, jest późno, jak widać jest już ciemno, przedłużyłem to, przeciągnąłem to w... niepotrzebnie aż tak długo. Ale wiecie, no, życie rodzinne. Za mną jest już przygotowane piwo. Eee, tak, piwo. Ups. Tu mam e, syrop z cukru trzcinowego, bo białego nie było. No, zobaczymy jak ten trzcinowy. Nasypałem go troszkę więcej, bo wydaje mi się, że syrop trzcinowy jest e, mniej słodki od tego białego. Aczkolwiek nigdzie tego nie sprawdzałem, to taka moja sugestia. Nasypałem go troszkę więcej niż Birming przewidywał. Hmm. No dobrze. Nagazowanie jest na celuje w jakieś 2,5 no dobra. Czy trzeba to. nie ma, nie ma, nie ma... trzeba przelewać. Pachnie bez zarzutu, no do dzieła. No dobra. No. Ile tego jest? 22 litry, 22 litry, przynajmniej według tej naklejki, ja myślę, że ona troszkę zawyża, muszę to kiedyś zmierzyć, a no i najważniejsze. Powinienem był ten syrop wlać na samym początku, wtedy on by się dobrze zmieszał, ale zapomniałem, więc teraz muszę go pomieszać. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie zmierzyłem ekstraktu. Po prostu pierdoła ze mnie. A już jest yy, nalany syrop, ale zmierzę go teraz i spróbuję jakoś sobie to przekalkulować. Jest 100 gram cukru w 20. Yy, okaże się ilu litrach piwa i spróbuję to jakoś skorygować. Może to się uda. W każdym razie yy, muszę zmierzyć ekstrakt. 7,8 Brix Oczywiście m, poinformuję później ile to jest Belgie. Niezłe. Oczywiście słodsze niż będzie, bo, bo jest ten cukier jeszcze nie nieprzerefermentowany. No dobra, trzeba to kończyć. Yy, zabutelkowane 40, 42 butelki, y, takie pełnowartościowe. Jedna półlitrowa, taka y, z końcówki, nalewana z lejka, i jedna taka ze 250 ml, niech będzie. Yy, czyli mamy 10, 21, no, 21 i. Nie będzie 21,5 i jeszcze pół. i pół połowy. Dobra, jakoś to tam sobie wpiszę do tego BirthMeet, ile to zostało nalane. Faktem jest, że ja nie mogę tego precyzyjnie, tak naprawdę nie podaję tego precyzyjnie, bo nie wiem, ile nalewam w te butelki, czy to jest pół litra, czy, czy 550, czy 540, no, czy, czy 490. Dobra, to. Butelkowanie było, zakończyło się. Aha, oczywiście jeszcze na kapslach za chwilę napiszę numerek, żebym wiedział co to, co to ponalewałem. Co jest w butelce? 38, smoked ale. No i następnym razem z tym piwem, co? Za dwa tygodnie mniej więcej. Za dwa tygodnie mniej więcej będzie degustacja i podsumowanie. Do zobaczenia.